Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest, czy wolno zgodzić się na rozwód. Skąd taki pomysł na ten temat? Nie ma w Kościele Katolickim czegoś takiego jak rozwody. Tym niemniej różne, różne terminy przychodzą na małżonków. Bywa, że jedno z małżonków występuje po prostu o rozwód. Różne mogą być tego powody i nie będziemy ich w tym momencie rozpatrywać ale ale w polskim w Polsce w polskim prawodawstwie jest dużo możliwości jeżeli jest jakieś Yy, maltretowanie, jakieś znęcanie się fizyczne, czy psychiczne nad małżonkiem, nad dziećmi, żeby zapobiec tej sytuacji. Niekoniecznie zaraz musi być rozwód, już choćby separacja, różnego rodzaju pomoc można uzyskać w odpowiednich instytucjach. No ale niekiedy właśnie jedno z małżonków rozwód występuje i już. I niekiedy ten cel osiąga, ale pytanie, czy ta druga strona ma prawo zgodzić się na rozwód, czy wolna nam zgodzić się na rozwód, niezależnie od końcowego orze orzeczenia sądu. Mówimy tutaj o sądach wyłącznie świeckich i o tej sytuacji yy, prawnej, nie kościelny według prawa kanonicznego, tylko prawa świeckiego, małżeństwa w ogóle bywają niezawierane coraz częściej, a jeżeli są zawarte, jest tyle różnych sytuacji rozbijających małżeństwo, że właśnie do rozwodów dochodzi. Ale pytanie, czy na ten rozwód wolno się zgodzić. Pan doktor Mieczysław Guzewicz już wielokrotnie w naszych audycjach tematy, tematykę małżeństwa poruszał i to jest też jeden, jedno z zagadnień bardzo, bardzo istotnych Właśnie dla małżeństwa. Czy wolno zgodzić się na rozwód? Pan doktor Mieczysław Guzewicz, proszę bardzo. Je, jeszcze raz witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy w tej chwili nas słuchacie. Jak zawsze na wstępie bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i szczerze pragnę podziękować Państwu Elżbiecie i Leszkowi Polakiewiczom za z jednej strony zaproszenie mnie do tej audycji, ale też z drugiej strony za ten wieloletni trud realizacji tych audycji, tak ważnych audycji. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli chodzi o temat, najpierw takie pytanie, które sobie zapisałem. Dlaczego taki temat? Pan Leszek też próbował w to wprowadzić, pokazując szereg wątpliwości, które się rodzą u małżonków w fazie kryzysów albo też właśnie u małżonków, którym współmałżonek proponuje takie rozwiązanie. Dlaczego taki temat? Ja jeszcze szerzej chciałbym na to spojrzeć. Kiedy sobie siedzieliśmy kilkanaście minut temu jeszcze przy herbacie, to wyraziłem takie moje odczucie, że czuję, że ten temat jest takim tematem, który dla mnie wydaje się być najtrudniejszym, jeśli chodzi o ten ciężar gatunkowy, jeśli chodzi o problem. No i proszę zwrócić uwagę, że właśnie dlatego możemy odbierać ten temat jako tak właśnie trudny. Ponieważ wokół nas w tej chwili szaleje, tak jak ją zdefiniował Jan Paweł II, mentalność prorozwodowa. On to tak nazywał już od początku tego tysiąclecia, więc prawie już od dziesięciu lat, Potem przez kolejne lata jeszcze swojego życia bardzo często używał tego wyrażenia, ale ja mam takie przekonanie, że apogeum rozszerzania się tej mentalności prorozwodowej w naszej ojczyźnie to właśnie jest ten czas, to jest ten moment i dlatego musimy ten temat podejmować. Jeśli pytamy, dlaczego taki temat i dlaczego on jest taki trudny, właśnie dlatego są takie wyzwania i jest taka sytuacja. Co to znaczy? Wyjaśnię tak bardzo szybciutko, co znaczy ta mentalność prozwodowa, albo może nawet inaczej, w czym się ona przejawia w tym wymiarze negatywnym, w tym wymiarze, wobec którego musimy się w tej chwili przeciwstawić. Przede wszystkim jest to powszechne przyzwolenie na rozwody w tej chwili. I to trzeba podkreślić, i to podkreślam, nie boję się tego wyrażenia. Przyzwolenie na rozwody w społeczności katolickiej. Bo ciągle jeszcze jako naród jesteśmy narodem ochrzczonym, jesteśmy narodem katolickim, gdzie wielu przyznaje się, niezależnie od poziomu praktyk, do katolicyzmu, do swoich korzeni katolickich, ale też jest wymiar wizualny, widoczny wskaźnik praktyk w Polsce. Jest dość wysoki, zadawalający. można się z niego cieszyć. Wiele innych przejawów katolickości i, i też elementu maryjnego w naszej ojczyźnie dostrzegamy. A jednak właśnie w tym narodzie w ostatnich latach nastąpiła taka przemiana w świadomości, taka przemiana mentalnościowa, że wielu, i też to Powiem, choć zabrzmi to bardzo mocno, wielu regularnie praktykujących katolików, nawet powiedziałbym z pierwszych ławek z kościoła, nie widzi zła w rozwodzie. I to jest jeden element mentalności prorozwodowej, właśnie takie wręcz powszechne zaakceptowanie rozwodów nawet wśród osób mieniących się być osobami wierzącymi, ale drugi, bardzo niepokojący element tej mentalności prorozwodowej, to jest zobojętnienie na zło wynikające z rozwodu. Generalnie od początku do końca, będziemy to akcentować w dalszej części naszej audycji, rozwód jest czymś bardzo złym, a my zobo zobojętniliśmy na to zło, tak jakbyśmy też udzielali już w tej chwili przyzwolenia temu złu. Natomiast sama mentalność prorozwodowa przejawia się też tym, że no niestety, ale wskaźnik rozwodów drastycznie wzrasta. Ilość rozwodów w naszej ojczyźnie drastycznie wzrasta. Między innymi też dlatego, że panuje wręcz w tej chwili taka mentalność reklamowa, czyli rozwody, można powiedzieć, są reklamowane i też taki dlatego jest wpływ na naszą świadomość tej sytuacji. Wielorako, bo począwszy od seriali, w których wręcz na porządku dziennym jest taka sytuacja, że Ktoś, komu się nie udaje małżeństwo, realizuje właśnie taką formę zakończenia tego związku poprzez różne czasopisma, ale też poprzez bardzo celowe działania, których nazw nie będę w tej chwili wymieniał, ale zapewniam, nie mam Państwa, że takie działania się w Polsce od wielu lat realizuje idące w kierunku zarażania tą mentalnością i jakby propagowania tej mentalności. Dlatego taki temat, dlatego, że chcemy chociaż w takim stopniu, w jakim nam się uda teraz w czasie audycji troszeczkę z... przeciwstawić się tej mentalności, ale też uświadomić nam, katolikom, jakim złem jest rozwód. Natomiast pytanie sformułowaliśmy, czy wolno zgodzić się na rozwód. I to jest pytanie otwarte, bo my tutaj nie mówimy, czy wolno katolikowi, chociaż powinniśmy to tak doprecyzować. Ale teraz jest miejsce na doprecyzowanie, bo po pierwsze, czy wolno zgodzić się na rozwód katolikowi, małżonkowi, małżeństwu, małżeństwu sakramentalnemu, Oczywiście, że jednoznacznie musimy powiedzieć, że nie, ale też, czy wolno zgodzić się na rozwód społeczeństwu wierzącemu, bo teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że to społeczeństwo godzi się na rozwód. Właśnie dlatego ten temat tak sformułowaliśmy. I już tak jak powiedziałem w tej chwili jednoznacznie wybrzmiewa y, odpowiedź krótka, którą za chwilę będziemy rozwijać, że nie wolno nam zgodzić się na rozwód ani nam jako małżonkom, ani pojedynczemu małżonkowi, który poddawany jest tej presji rozwodu, ani nam jako społeczeństwu, jako społeczeństwu wierzącemu, jako społeczeństwu, które bardzo często w różnych okolicznościach odwołuje się do swoich tradycji katolickich, do swoich tradycji y, jako narodu wierzącego, a jednocześnie się w taki sposób przeciwstawia tym tradycjom. Y, I jeszcze jedno takie uzasadnienie, jeśli mówimy że dzisiaj musimy tak mocno stanąć w obronie małżeństwa jako związku nierozrywalnego Dzisiaj właśnie w tych uwarunkowaniach, bo ta mentalność prorozwodowa jako główny cel swojego działania, funkcjonowania, też wyraźnie o tym mówił i nauczał Jan Paweł II, postawiła sobie za cel degradację wartości nierozrywalności małżeństwa. Więc właśnie dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że Wartość nierozerwalności, jakoby już no, nie funkcjonuje, przepraszam, to sprzerażenie trzeba powiedzieć, ale nawet wśród osób, które już wiele lat żyją w małżeństwie, nawet jak y, powiedziałem wśród osób, które mają jakąś formację jako osoby wierzącej. Gdzieś zatarła się ta wartość, że małżeństwo jest nierozerwalne. I teraz tą wartość, wartość w krótkim wyrażeniu można nazwać wartością jedności. Ja y, y, lubię powtarzać takie wyrażenie, że największą wartością małżeństwa jest jedność. O wartości miłości, o miłości w małżeństwie możemy sobie dyskutować. Ona w różnych fazach małżeństwa może w różny sposób ewoluować i też możemy sobie próbować w jakiś sposób pracując, rozwijać wartość miłości w małżeństwie i to, co się na nią składa. Natomiast jedność jest wartością stałą i niedotykalną. To jest tak, jak lubię mówić, Taki najświętszy sakrament w naszym związku, w naszym małżeństwie i w naszym domu, którego po prostu nie dotykamy. I tu się podpieram i też lubię te dwa cytaty, krótko je przeczytam. Mianowicie w 2000 roku ukazał się dokument papieskiej rady do spraw rodziny, rodzina, małżeństwo i wolne związki. Jego kolejne wydanie zamieszczone jest w ostatnim numerze spraw rodziny. Dokument Papieskiej Rady, jeszcze raz powtarzam, do spraw rodziny, rodzina, małżeństwo i wolne związki. Tam między innymi, w punkcie 28, czytamy takie wyrażenie. Można rozpatrywać także inne dobra dla całego społeczeństwa, wynikające z jedności małżeńskiej, która jest fundamentem małżeństwa i źródłem rodziny. Drodzy Państwo, proszę popatrzeć, jak precyzyjne jest to wyrażenie. Jedność małżeńska jest fundamentem małżeństwa i źródłem rodziny. Jedność małżeńska jest fundamentem. Czyli można powiedzieć, że poprzez rozwód uderzamy w fundament małżeństwa. Jeszcze inaczej, rozwód jest sytuacją niszczącą fundament. A jeśli uderzymy w fundament małżeństwa i rodziny, no to budowla, która stoi na tym fundamencie, Leci w gruzy. Nie miejmy wątpliwości. Rozwód, jako niszczenie jedności, jest niszczeniem fundamentu. Ale w drugiej części tego wyrażenia jest fundamentem małżeństwa i, bardzo ważne, źródłem rodziny, czyli rozbicie jedności poprzez rozwód, jest odcięciem rodziny od źródła. A jak odcina się od źródła, w takim właśnie metaforycznym, alegorycznym obrazie, umiera ta roślina, czy ten obiekt, który czerpie życie ze źródła, odcinanie od źródła to jest po prostu śmierć. Dlatego jednoznacznie trzeba powiedzieć, że jedność małżeńska jako źródło, a uderzenie w jedność, odcięcie od źródła. 40. punkt tego dokumentu zawiera jeszcze takie wyrażenie, też bardzo lubię się do niego odwoływać. Także rodzina chrześcijańska włączona jest w kościół lud kapłański, poprzez sakrament małżeński, z którego wyrasta i z którego czerpie pokarm. Proszę patrzeć, rodzina czerpie pokarm z sakramentu małżeńskiego, z sakramentu małżeństwa. Rodzina czerpie pokarm, wyrasta i czerpie pokarm. Czyli podobnie tam, jak w przypadku tego obrazu źródła, odcięcie od sakramentu małżeństwa, No, ale wiemy, że najpotężniejszym uderzeniem jakby w istotę sakramentu jest właśnie rozwód i odcięcie od sakramentu małżeństwa to jest odcięcie rodziny od pokarmu, czyli to jest śmierć. To jest wyrażenie tego dokumentu, dokumentu Pawieckiej Rady do Spraw Rodziny, jako jeszcze raz wprowadzenie właśnie w to, dlaczego taki temat. Ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją degradacji wartości jedności i wnikania w naszą świadomość, powszechnie już w tej chwili wnikania w naszą świadomość yy, takiego odczucia, że można małżeństwo rozerwać, że nie jest ono nierozerwalne, a więc degradacja wartości nierozerwalności. I teraz, jeśli tak jednoznacznie już na początku naszej audycji pojawiło się stwierdzenie, że nie wolno katolikowi zgodzić się na rozwód, nie wolno się zgodzić małżonkowi, nie wolno się zgodzić małżeństwu, nie wolno się zgodzić społeczeństwu na rozwód, to jakie uzasadnienie takiemu jednoznacznemu stwierdzeniu towarzyszy. I pierwszym uzasadnieniem, Cokolwiek będziemy chcieli dalej powiedzieć. To jest treść nauczania Jezusa, aż by się chciało powiedzieć, dlaczego my musimy przywoływać te słowa, które są tak czytelne i tak jednoznaczne, które jednocześnie też tak często są obecne w liturgii. To jest ten dziewiętnasty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie u jego początku jest słynny dialog faryzeuszów z Jezusem na temat nierozerwalności. Czy wolno oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu? No To jest właśnie to pytanie. Czy w takim razie wolno Skorzystać z rozwodu? Dokładnie to samo pytanie. Kiedy Jezus odpowiada, czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? No to tu się pojawia pierwszy cytat księgi, pierwszy rozdział księgi rodzaju, cytat z pierwszego rozdziału księgi rodzaju. Dlatego opuściczek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Tu się pojawia ten drugi rozdział księgi rodzaju, ale od Jezusa jest to wyrażenie, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, no jakby pieczęć, ten słynny fragment, co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I tak by się chciało ze smutkiem powiedzieć, że przez wiele pokoleń, jeszcze do niedawna, nikt nie miał co do tego wątpliwości, że właśnie to wyrażenie, co więc Bóg złączył, jest tak czytelne, tak jednoznaczne, człowiek niech nie rozdziela, że nie ma żadnych wątpliwości, nie ma, nie ma takiej opcji dla małżeństwa jak rozwód, bo Bóg to złączył. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że my mówimy o rozwodzie cywilnym, a ta treść to jest nauczanie z płaszczyzny religijnej, z płaszczyzny teologicznej. Tylko myślę, że rozumiemy i pamiętamy, że w czasach Jezusa, kiedy Jezus wypowiadał te słowa, nie było tego oddzielenia. Dla nich, dla narodu wybranego prawo zaczerpnięte z nauczania Pięcio księgów w tym momencie przypieczętowane nauczaniem Jezusa było również prawem cywilnym w oparciu o to prawo funkcjonowała cała społeczność i tak samo my w tej chwili odczytujemy to jako ludzie ochrzczeni, jako y, naród y, wierzący. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I na tej podstawie, żeby nie było wątpliwości, nauczanie Kościoła zredagowane, ujęte w katechizmie Kościoła katolickiego, Jednoznacznie to precyzuje i tutaj to trzeba zacytować. W punkcie 2384 czytamy takie słowa rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do zerwania dobrowolnie zawartej przez małżeństwo umowy, by żyć razem aż do śmierci. Rozwód znieważa przymierze zbawcze którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne. To jest punkt 2384 katechizmu. Natomiast kontynuacją jest treść, i tutaj troszeczkę to rozwinę, w punkcie 2385, gdzie czytamy takie słowa. Niemoralny charakter rozwodu wynika z nieporządku, jaki wprowadza on w komórkę rodzinną i społeczną, Nieporządek ten pociąga za sobą poważne szkody dla porzuconego współmałżonka, dla dzieci, które doznały wstrząsu z powodu rozejścia się rodziców, często starających się o pozyskanie ich względów oraz z uwagi na zły przykład, który czyni z niego prawdziwą plagę społeczną, żeby nie było wątpliwości. To są dwa konkretne punkty. Jeszcze raz, 2384 i 2385. Natomiast kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. Przypomnę, że bardzo papieżowi, Benedyktowi zależało na tym, żeby jak najprędzej się takie kompendium ukazało, ponieważ niewątpliwie cały katechizm jest bardzo obszerny i dlatego no, warto podać i zaproponować krótką syntezę katechizmu. I w tej syntezie, w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego w punkcie 347, zamieszczone są bardzo ważne słowa. Proszę posłuchać. Jakie są najcięższe grzechy godzące w sakrament małżeństwa? Są to cudzołóstwo, poligamia, ponieważ jest przeciwna równej godności miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna, Odrzucenie płodności, które pozbawia życia małżeńskie, życie małżeńskie dziecka, najspalnialszego daru małżeństwa i rozwód, który sprzeciwia się nierozerwalności. Jeszcze raz początek jest taki. Jakie są najcięższe grzechy godzące w sakrament małżeństwa? Rozwód, który sprzeciwia się nierozerwalności. To jest wykładnia nauki Kościoła katolickiego, zawarta w katechizmie Kościoła katolickiego i w kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. I wracam na chwilę do tego punktu 2385, w którym przeczytaliśmy taką treść jeszcze raz. Nieporządek ten pociąga za sobą. Poważne szkody dla porzuconego współmałżonka, dla dzieci, które doznały wstrząsu z powodu rozejścia się rodziców. I tu na chwilę się zatrzymam. Przepraszam, to będą treści bardzo trudne, ale my musimy te treści wypowiadać. Między innymi też dlatego, żeby jeszcze szerzej uzasadnić, dlaczego nam się nie wolno zgodzić na rozwód, dlaczego rozwód jest grzechem, bo to przeczytaliśmy w kompendium. Jest to grzech najcięższy, godzący w sakrament małżeństwa rozwód. I jednym z uzasadnień jest właśnie ta potężna szkoda, wręcz spustoszenie, jakie wywołuje rozwód w świadomości dziecka. Katechizm nazywa to wstrząsem z powodu rozejścia się rodziców, ale wszystkie nauki, które zajmują się tą dziedziną, psychologia rozwo rozwojowa, pedagogika, wyraźnie nam to potwierdzają, że jeśli chodzi o poziom spustoszenia w świadomości dziecka, to rozwód postawiony jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wysokość tego doświadczenia traumatycznego, a dopiero po rozwodzie umieszczona jest sytuacja śmierci rodzica. Czyli można tak w skrócie powiedzieć, że dziecko łatwiej przeżyje śmierć rodzica niż rozwód rodziców, niż rozejście się rodziców. Tu jeśli chodzi o poziom spustoszenia, to jeszcze się dopowiada, że są to straty w osobowości dziecka, które się nigdy nie zregenerują, czyli to są ubytki jakby już nieodwracalne w świadomości, w osobowości dziecka, tylko można tak powiedzieć, że poziom głębokości tych strat i tych ubytków w osobowości dziecka warunkowany jest poziomem wrażliwości. Im bardziej wrażliwe dziecko, tym większe spustoszenie wywołuje rozwód. Ja w tym momencie zawsze dopowiadam, i ilekroć mam okazję przestrzegać przed dramatem rozwodu właśnie z punktu widzenia skali spustoszenia w świadomości, że tak straszne, tak drastyczne konsekwencje w świadomości dziecka są nie do nadrobienia, ale po ludzku. Bo jest jeszcze aspekt Boży i nie możemy też tego aspektu nie zauważyć, że we współpracy z Panem Bogiem jest się w stanie te ubytki zregenerować. Można powiedzieć, tą straszną ranę jest się w stanie i zagoić, i zabliźnić, ale we współpracy z Panem Bogiem, bo dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Tylko to wymaga pewnych warunków, no od chociażby właśnie tego warunku, żeby ten rodzic, który pozostaje z dziećmi po rozwodzie rozpoczął bardzo intensywną współpracę z Panem Bogiem. Natomiast z punktu widzenia tego ludzkiego, tego, o którym powiedzieliśmy, tego psychologicznego i tego pedagogicznego, to co do tego, jak potężne jest to spustoszenie, jak potężny jest wstrząs, tak jak to nazywa katechizm, wątpliwości mieć nie możemy, przy czym jeszcze coś do tego trzeba wyraźnie dodać, co też jest wyraźnie potwierdzone, co też jest bardzo konkretnie niepotwierdzone że to dotknięcie świadomości dziecka poprzez rozwód rodziców powoduje wręcz zarażenie w pewnym sensie takim wirusem, który z tego wynika, wirusem tego zła rozwodu, które to zarażenie podnosi prawdopodobieństwo wejścia w rozwód czy skorzystania z tego rozwodu właśnie tych dzieci dotkniętych rozwodem swoich rodziców. To są bardzo drastyczne stwierdzenia, ale to tak rzeczywiście wygląda, dlatego nie możemy też unikać tych uzasadnień. Natomiast w drugiej części katechizm jeszcze użył takiego wyrażenia oraz z uwagi na zły przykład. Tutaj y, niewątpliwie to wyrażenie zły przykład koresponduje z fragmentem, który znajduje się w 18 rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza, bo przypominam, że y, cytat y, wcześniejszy ze słowami Jezusa, co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, pochodzi z wersetu 19, z rozdziału 19 Ewangelii według Świętego Mateusza. A rozdział wcześniej, parę akapitów wcześniej, znajdują się te no srogo, groźnie brzmiące słowa Jezusa, y, ostrzeżenie przed gorszycielami, muszą przyjść zgorszenia, ale biada gorszycielom, gdzie wcześniej jeszcze Jezus powiedział, kto stanie się y, zgorszeniem dla jednego z tych małych, dla jednego z tych małych, czyli... Ja nie mam wątpliwości, nigdy nie miałem wątpliwości, że te teksty bardzo mocno ze sobą korelują, bardzo mocno są ze sobą połączone i że największym zgorszeniem wobec tych małych, wobec którego Jezus tak konkretnie i tak srogo przestrzega, jest właśnie ten rozwód. Bo wyraźnie tutaj jest mowa o złym przykładzie, który, tak powiedzieliśmy, potem procentuje skłonnością do tych zachowań w kolejnych pokoleniach. Yy, podszedł kiedyś do mnie duszpasterz, po spotkaniu z kapłanami dotyczącemu właśnie tej istocie duszpasterstwa małżeństw, przede wszystkim idącej w kierunku przeciwstawiania się tej mentalności prorozwodowej no i właśnie takiego wyrażenia użył że z jego obserwacji z praktyk duszpasterskich z praktyk z obserwacji rodzin w swojej parafii dostrzega taką zależność że jest to wirus zarażający na wiele pokoleń, że rozwód jest wirusem zarażającym na wiele pokoleń, więc żebyśmy nie mieli wątpliwości. Tyle jeśli chodzi o <śmiech> naukę Kościoła, zawartą właśnie w katechizmie, do której już pewien komentarz się pojawił. Ja natomiast jeszcze mam tutaj takie wyrażenie, które no, bardzo radykalnie brzmi, ale też chciałbym je przytoczyć, mianowicie Ojciec profesor Jacek Sali w odniesieniu do rozwodu używa takiego stwierdzenia każdy rozwód ma w sobie coś z zabójstwa rozwód to zabicie miłości chorej zwykle, czasem bardzo chorej czasem biorąc po ludzku beznadziejnie chorej ale jednak to zabicie miłości Rozwód, każdy rozwód ma w sobie coś z zabójstwa te słowa oczywiście mogą być dalej rozwinięte, ale same, same w sobie są wystarczająco groźne i, i, i wystarczająco mocno brzmiące, żeby, żeby przerazić się właśnie takim działaniem, jeśli się takiego działania podejmujemy. I teraz, kiedy formujemy temat, czy wolność zgodzić się na rozwód, jednoznacznie wybrzmiewa, stwierdzenie z naszej strony, że nie wolno zgodzić się na rozwód ani małżonkowie, ani małżonkowi pojedynczemu, ani małżeństwo w ogóle nie może dopuszczać takiej sytuacji. Ja też lubię używać y, przeczytanego w książce na temat małżeństwa. Nie wiem dokładnie, jaka to była książka, ale na pewno właśnie takie wyrażenie tam przeczytałem jako rada doświadczonego duszpasterza pracującego z małżeństwami, żebyśmy my, małżonkowie, w ogóle wyrzucili ze swojego słownictwa to słowo. W dniu zawierania, w dniu udzielania sobie sakramentu małżeństwa, wyrzucamy to słowo. Dla nas nie istnieje takie słowo jak rozwód. W ogóle nie używamy tego słowa. Yy, chodzi o to, że bardzo często w wyniku jakiegoś takiego podniesienia emocji, szczególnie w sprzed czy, czy w kłótni, ono może gdzieś nam się tam wymknąć. Czasami może jako straszak. A więc chodzi o to, żebyśmy nigdy tego słowa nie używali, nawet jeśli to będzie wzburzenie, nawet jeśli to będzie kłótnia. Takiego słowa nie ma, bo nie ma takiej rzeczywistości dla nas, bo nie ma takiej opcji, bo nie ma dla nas takiego rozwiązania y, jak rozwód. Y, a więc czy można mo małżonkom, czy wolno małżonkom się zgodzić na rozwód? Nie można i nie ma w ogóle dla nas takiej rzeczywistości, takiej opcji, ale... Bardzo często jest taka sytuacja i my ją obserwujemy, my wszyscy, którzy jakby wokół tego tematu mocniej się angażujemy wokół tematu małżeństwa, wobec tematu nierozerwalności, obrony tej nierozerwalności małżeństwa, że bardzo często się zdarza sytuacja, kiedy jeden ze współmałżonków z determinacją zmierza do rozwodu najczęściej po wejściu w jakiś inny związek, najczęściej po zdradzie małżeńskiej najczęściej i chce doprowadzić, składa pozew do y, sądu, rozpoczyna procedurę sądową w, zmierzającą do orzeczenia rozwodu. Natomiast ten drugi małżonek nie godzi się na rozwód. Y, no i wówczas y, właśnie taką należy wobec tej sytuacji przyjąć postawę, y, Dobrze wiemy i zauważamy tą sytuację, że ten małżonek, który zdegradował już poprzez zdradę, poprzez wejście w jakiś inny związek wartość wierności w małżeństwie, wartość miłości w małżeństwie, jest tak jednoznacznie ukierunkowany, wchodząc potem na tę ścieżkę rozwodu, że próba rozmowy, przedstawianie argumentów racjonalnych, argumentów i tych pedagogicznych, i tych religijnych, prawie nigdy nie przynosi efektu. I wtedy ten małżonek, który ma świadomość nierozrywalności, jakiejś też krzywdy, staje wobec sytuacji no, takiego bardzo dramatycznego zmagania się, walki o to małżeństwo, bardzo często poprzez gehennę, poprzez drogę krzyżową, w postaci kolejnych spraw rozwodowych i właśnie on wówczas ma stać do końca na stanowisku, że jemu, że im małżonkom sakramentalnym nie wolno zgodzić się na rozwód. Bardzo często, tu musimy też o takich praktycznych aspektach powiedzieć, bardzo często wiąże się to z ogromnym cierpieniem, niejednokrotnie z upokorzeniem, niejednokrotnie wręcz nawet z poniżaniem, z wyśmiewaniem tego współmałżonka, który walczy o zachowanie jedności małżeństwa. Jeśli mówię, że z poniżaniem, z wyśmiewywaniem, to na sali sądowej bardzo często takie sytuacje się dokonują. Ale z determinacją musi być używane wyrażenie jestem osobą wierzącą, Jestem katolikiem dla mnie jako dla osoby wierzącej. Nie istnieje takie rozwiązanie jak rozwód. I oczywiście, i bardzo często y, są wypowiadane szczere słowa, kocham moją żonę, kocham mojego męża, będę jej wierny, będę mu wierna do końca, będę walczył o nasze małżeństwo do końca. Bardzo często to trwa przez wiele lat i niestety, prawie zawsze, kończy się orzeczeniem rozwodu. Różne są podstawy. Ja nie będę ich teraz tutaj wymieniał też, żeby nie reklamować y, tych sytuacji i tych możliwości, ale wówczas ten małżonek, który od początku do końca, poprzez tą gechenne walki o zachowanie jedności swojego małżeństwa, wówczas ten małżonek nie ponosi żadnej winy moralnej. To jednoznacznie trzeba to stwierdzić. Nie ponosi żadnej winy moralnej. Y, nieraz też się pojawiają takie pytania, czy... Po orzeczeniu tego rozwodu, w, w sytuacji, kiedy ten małżonek trwający w wierności do końca nie godził się, czy on sobie nie komplikuje życia duchowego nawet w wymiarze praktyk, nawet w wymiarze życia sakramentalnego przystępowanego do komunii, przystępowania do komunii? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, ponieważ on w sumieniu jest ciągle współmałżonkiem tego, który odszedł, tego, który doprowadził do rozwodu. On w sumieniu jest ciągle wierny i on się na ten rozwód nie godził, nie było z jego strony najmniejszego przyzwolenia na rozwód i dlatego nie ponosi winy moralnej. Natomiast jeszcze jeszcze jedno bardzo y, istotne y, dopowiedzenie, y, mianowicie takie, że no, z ubolewaniem y, chcę to powiedzieć, że y, gdzieś w wyniku właśnie rozprzestrzeniania się tej mentalności prorozwodowej, w świadomość wielu z nas, katolików praktykujących, wkradło się takie osłabienie zła rozwodu i to się przejawia bardzo często niby z dobrego serca, podpowiadaniem tego rozwiązania. No wiesz, on jest taki niedobry, tak się męczycie, już taki poziom kryzysu w waszym małżeństwie no to może rzeczywiście ten rozwód byłby dobrym rozwiązaniem. Jeszcze na dodatek, jeśli występuje tam jakiś element przemocy wobec współmałżonka, wobec dzieci, to tym bardziej gra się tutaj na uczuciach litości. No wiesz, no to w takim razie zobacz, ktoś tam inny się rozwiódł i, i dalej sobie bardzo dobrze to życie zaczął układać. Dlaczego by ewentualnie z takiego rozwiązania nie skorzystać? Ja przepraszam, ale niestety z, ze smutkiem, z wielką troską chcę powiedzieć, że bardzo często takie rady wypowiadają katolicy rodzice wobec swoich katolickich dzieci żyjących w Związku Sakramentalnym. To jeszcze raz jest, jak powiedziałem, potwierdzenie tego, jak wielkie spustoszenie wywołuje ta mentalność prorozwodowa w postaci złagodzenia świadomości wielkości zła. No i wtedy alternatywą, musimy o tym pamiętać, nie wolno nam o tym zapominać, alternatywą dla takich trudnych sytuacji jest separacja od 1999 roku w polskim prawie, Istnieje możliwość skorzystania właśnie z tej formy zabezpieczenia dobra współmałżonka, zabezpieczenia dobra dzieci, szczególnie właśnie w sytuacji, kiedy nie ma możliwości trwania w tym związku ze względu od chociażby właśnie na zagrożenie bezpieczeństwa współmałżonka i dzieci i separacja z jednej strony daje właśnie tą możliwość yy, odizolowania, oddzielenia ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, czego nie ma przy rozwodzie, że separacja nie daje możliwości temu drugiemu współmałżonkowi wchodzenia w jakieś kolejne związki. Natomiast rozwód daje taką możliwość. Czyli jeśli my, jako katolicy, godzimy się na rozwód, to jednocześnie umożliwiamy Temu współmałżonkowi, który wnosi ten pozw, który doprowadza, my się na to godzimy, umożliwiamy rozszerzanie, jakby można było powiedzieć, płaszczyzny zła. To jest jakby za naszym przyzwoleniem, czyli mamy współudział w tym złu. Natomiast separacja nie daje tej możliwości. Separacja doprowadza do sytuacji, kiedy wszelkie prawa, współmałżonka, prawa majątkowe, prawa dziecka są zachowane, ale jest oddzielenie, z jakichś tam powodów konieczne oddzielenie. I ta instytucja separacji, tak jakby tak by można powiedzieć, jakoś tak yy, gdzieś nam się u, u, rozmyła, umknęła, została odsunięta, jakbyśmy jej nie widzieli. Tak nawet właśnie my katolicy mamy w świadomości takie odczucie, że yy, trwanie w małżeństwie, a jeśli kryzys to rozwód, czyli dla szczęścia przeciwwagą w sytuacji nieszczęścia jest rozwód. Jakby nie było tej, tego rozwiązania pośredniego, które jest jak najbardziej moralne i dopuszczone, którą, którym to rozwiązaniem jest separacja. To tyle może, jeśli chodzi o wstęp, natomiast ja jeszcze tylko bym chciał zaakcentować taki jeden element, jeśli chodzi o znak widzialny, bo rozwód cywilny jest jednocześnie działaniem bardzo szkodliwym w wymiarze społecznym. Jest małżeństwo i rozwód, nawet jeśli ktoś wie o kryzysie tego małżeństwa, to rozwód jest takim przypieczętowaniem w wymiarze publicznym, w wymiarze społecznym, w wymiarze znaku, przypieczętowaniem zła, które się dokonało, jeśli małżonkowie się na taką sytuację godzą, i to jednocześnie powoduje rozszerzenie się z jednej strony, właśnie tego zgorszenia publicznego, ale specjaliści, którzy zajmują się tym tematyką, również mówią o tym, że niezależnie od świadomości dzieci, od tego zarażenia, rozwód w społeczeństwie, w bardzo konkretnym społeczeństwie, w tej rodzinie i w tej społeczności, w której funkcjonuje taka osoba, również jest wirusem zarażającym, nawet w takiej proporcji. Jeśli tak jest, to to naprawdę się smucę, że w jakimś jednym określonym środowisku zawodowym, wobec w obrębie osób, które się znają, jeśli jedna osoba decyduje się na rozwód, to w krótkim czasie doprowadza do około pięciu rozwodów kolejnych osób. Właśnie poprzez, z jednej strony takie przyzwolenie, poprzez takie zarażenie, takie skażenie. Taki, takie następstwo wywołuje jeden konkretny rozwód w, w jednej konkretnej grupie społecznej. Tym bardziej jakby ten element ostrzeżenia też z punktu widzenia odpowiedzialności za, za jakość społeczeństwa. Nie rozwijamy tutaj, przedstawiliśmy to w sposób bardzo krótki, zatrzymując się przede wszystkim na tej płaszczyźnie moralnej, na tej płaszczyźnie religijnej ale też bardzo dużo dobrych opracowań z innych dziedzin, dziedziny ekonomii na przykład pokazuje nam, jakie są ekonomiczne skutki rozwodu. Więc znowu, jeśli mówimy, czy nam się wolno, czy nam się jako katolikom wolno zgodzić na rozwód, to też trzeba mieć na uwadze, że mentalność prorozwodowa, że wzrost ilości rozwodów w danym społeczeństwie przyczynia się również do ubożenia tego społeczeństwa, do wyzwolenia się ogromnej rawiny kosztów społecznych wynikających z rozwodów w nieodpowiedzialności za społeczeństwo, w związku z tym nie wolno się zgadzać na rozwody. I taka ostatnia rzecz, może jeszcze patrząc na to tak szerzej. Kiedy się rozmawia z osobami, które przechodziły tą gehennę walki o trwałość swojego małżeństwa, to wszystkie te osoby, wszystkie jednoznacznie potwierdzają, że w obrębie prawa cywilnego nie ma zabezpieczenia praw małżonka, który nie godzi się na rozwód właśnie z powodu swoich przekonań religijnych. Taka osoba jest, jak powiedzieliśmy, bardzo często wyśmiewana i jej argumenty nie są brane pod uwagę. I dlatego musimy też tak to nazwać, że nasze prawo nie chroni rodziny. Jesteśmy społeczeństwem katolickim, jesteśmy społeczeństwem w zdecydowanej większości, jak powiedziałem na początku, osób ochrzczonych i wierzących. Natomiast właśnie ten argument w zetknięciu się z machiną sądów rodzinnych nie jest w najmniejszym stopniu brany pod uwagę. Wręcz nawet, tak jak powiedzieliśmy, jest to punkt wyjścia bardzo często do ośmieszania. Ja tutaj powiem subiektywnie, że tak wielu polityków i to z, z różnych opcji w kampaniach wyborczych, na różnych szczeblach używa wyrażenia, że jest jak najbardziej za polityką prorodzinną, to uszczegółowiając co ma na myśli, jakie są jego plany działania w tym zakresie polityki prorodzinnej, nie wiem, przepraszam, może się mylę, ale nie przypominam sobie, żebym usłyszał z ust jakiegoś polityka, że postawi sobie w zakresie prawa prorodzinnego czy działań prorodzinnych, że postawi sobie za punkt honoru obronę trwałości małżeństw, bo przecież fundamentem społeczeństwa jest trwałe małżeństwo. I to w każdej dziedzinie absolutnie nie ma co do tego złudzeń, że jakość całego społeczeństwa warunkowana jest jakością trwałości małżeństw. My mówimy bardzo często skrótowo, że jakość społeczeństwa warunkowana jest jakością rodziny. Owszem, ale jako, jakość rodziny warunkowana jest jakością trwałości małżeństw. Nie ma trwałego małżeństwa, nie ma rodziny. No i teraz aż by się chciało, żeby któryś z polityków tak tą rzecz nazwał wprost, że w jego rozumieniu polityka prorodzinna to jest obrona trwałości małżeństwa. Między innymi poprzez zmianę, poprzez jakieś nowelizacje w prawie cywilnym, właśnie w tym kierunku, aby prawo cywilne szanowało wartości religijne małżonków. Aby prawo cywilne szanowało światopogląd religijny małżonków. Takich uwarunkowań nie ma i w związku z tym następuje bardzo często wręcz dyskryminacja tych małżonków. Więc mówiąc o, prawie, o polityce prorodzinnej, ja rozumiem, wszelkie inne aspekty są bardzo ważne, ale ten aspekt jest najważniejszy. Doprowadzenie do takich mechanizmów, które by spowodowały obronę pozycji, postawy tego współmałżonka, który argumentuje, że dla niego nie ma rozwodu, ponieważ jest osobą wierzącą. Nie jesteśmy tutaj odkrywcami czegoś nowego, dlatego że w wielu systemach prawnych istnieją takie mechanizmy, które utrudniają doprowadzenie tak łatwo, jak w tej chwili u nas w Polsce, praktycznie, bo teoretycznie może nie, ale praktycznie, utrudnia, mechanizmy, które utrudniają doprowadzenie do rozwodu. To jest możliwe, takie nowelizacje, które by to spowodowały. Ale to też niewątpliwie jest temat na inną audycję przy udziale też polityków. Bardzo dziękuję za tą możliwość wprowadzenia i tą możliwość jakby jednoznacznego stwierdzenia i wyrażenia tych treści, które chcieliśmy przedstawić. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat, czy wolno zgodzić się na rozwód. Naszym gościem jest pan dr Mieczysław Guzewicz. Słuchamy Radio Maria. Dobry wieczór, mówi Marcin Warszawy. Dobry, Dobry wieczór, wieczór i szczęść Boże. Cześć Boże. Tak, wysłuchałem tej, tej, tej wypowiedzi pana doktora i powiem szczerze, że ja jestem zbulwersowany. Już mówię dlaczego. Tak, tak. Ja jestem ojcem, yy, ojc. jestem od pewnego czasu, natomiast jestem yy, przede wszystkim dzieckiem yy, mamy, która jest yy, rozwódką. Yy, to było tak, że po urodzeniu pierwszego, dzie pierwszego dziecka no niestety związek, związek się rozpadł, po prostu tata tata mojego przyrodniego brata pił, były awantury, była przemoc, no same najgorsze rzeczy, które mogły, mogły się przydarzyć po tym, jak ten, ten człowiek wrócił z wojska bodajże. Ja rozumiem, że jest oczywiście separacja, separacja, że można byłoby uniknąć tych tragicznych dla mojej mamy rzeczy w inny sposób, naturalnie, Natomiast no, ja nie wiem, co jest dobrego w tym, żeby po takiej separacji mój przyrodni brat, którego, który jest naprawdę fantastycznym człowiekiem, jest niesamowicie zaangażowanym katolikiem, tak jak cała jego rodzina, co by było dobrego w tym, żeby on się wychowywał sam, tylko pod opieką mamy, a byłoby dobrego w tym, żeby moja matka nie miała okazji do tego, żeby znowu być szczęśliwą kobietą, żeby móc żeby mógł się ja pojawić na świecie, żeby mógł mieć ojca i żeby mój przyrodni brat, brat też mógł mieć ojca, który się nim opiekował, który się go wychowywał, który go kochał i, i tak jest do tej pory. Także yy... Teoretyzując, oczywiście możemy się trzymać dogmatów, mówić rozwód, to jest zabicie miłości i tak dalej, i tak dalej. Jakiej miłości? Tej miłości, która jest okazywana poprzez to, że przychodzi pijany facet i po prostu wali pięścią w twarz kobietę przez ileś tam lat pod rząd, to, to jest oznaka miłości, to jest zabijanie miłości, to jest jedyna, jedyna ratunek, ucieczka i w ogóle jedyna szansa na to, żeby sobie móc Yy, będąc porządnym człowiekiem nie zmarnować do końca życia swojej psychiki, życia swojej psychiki, swojego życia swoich dzieci yy, krewnych, znajomych, rodziców, którzy się tym przyglądają i tak dalej, i tak dalej, także zupełnie odwracam to, co Pan Profesor powiedział bo to była kompletna nieprawda rozwód bardzo często jest jedyną szansą na to żeby móc nie dość, żeby uratować siebie ale jeszcze uratować swoich bliskich, swoje dzieci naprawdę te osoby, które się kochają, i które kochają nas i uciec przed totalnym brakiem miłości, przed jakimś kompletnym zniszczeniem, jakie czasami małżeństwo w pewnym momencie może niestety przynieść. Naturalnie chciałbym, żeby takiej sytuacji w ogóle w życiu nie było, żeby nikomu się to nie przydarzyło. Natomiast yy, bardzo dziękuję Panu Bogu, że nigdy nie, nie, moja mama nie spotkała na swojej drodze kogoś, kto i by powiedział w ten sposób właśnie, że jeżeli weźmie Pani rozwód, niszczy Pani miłość, jest w ogóle Pani skazana na wszelkie słowa na tym świecie i potępienie. Dzięki Bogu tak się nie stało. Jestem ja, jest mój brat, który jest wspanialnym, porządnym człowiekiem. Jest moja mama, która jest bardzo, bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam rodziców. 70 lat, od 35 lat tym małżeństwem. Zobacz, można się nieskończoność. Natomiast proszę bardzo, trzymajmy się realiów, trzymajmy się tego, co się dzieje w naszym codziennym życiu. I, i, i po prostu nie tylko um, wykładów mądrych z podręczników. Dziękujemy Panie Marcinie, Bóg zapłać za zaufanie i za postawienie ja problemu. Ja chciałem yy. powiedzieć, że bardzo przepraszam w ogóle, że w taki, no, nerwowy sposób się o tym Nie, nie śmiało, bo, śmiało. Bo, bo no to wiec, że, że, że, że, że słuchając, słuchając, tego, no, ja naprawdę jestem wstrząśnięty. Yy. Są różne yy. sytuacje. Ja, ja oczywiście wiem, że rozwój jest potwornym, potworną klęską, ponieważ, ponieważ moja moja partnerka, niedługo będzie prawdopodobnie małżeństwem, pochodzi właśnie z takie rozbite rodziny. Tam też był alkohol i jest masa problemów właśnie z tym, żebyśmy my mogli sobie normalnie ten związek ułożyć, które ja wiem, że w dużej mierze wynikają z tego podłoża, że ona pochodzi z takiej rodziny, gdzie jest kompletny brak zaufania do, do mężczyzn jako partnera. No jest taka niewiara w to, że że mężczyzna może opiekować się kobietą, że może zapewnić bezpieczeństwo, duże poczucie jakiegoś takiego lęku i, mhm. i to na pewno w dużej mierze wynika z tego, że ta rodzina była rozbita i że tam się nie pojawiło właśnie takie dobro, jakie się pojawiło później w przypadku mojej mamy i, mhm. i mojej rodziny. Dobrze, panie Marcinie, dziękujemy za przedstawienie problemu, to tyle może wystarczy. Zachęcałbym, ponieważ nie słuchał pan od początku, do posłuchania raz jeszcze tej audycji. Jutro już rano powinna być na stronie Radia Maria pod zakład Audycję dla małżonków, jak również ten temat podobny Wierność Bogu i Małżonkowi będziemy kontynuować 24 sierpnia. Pan Andrzej Szczepaniak ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sychar, też jest taka strona w internecie, będzie dalej kontynuował tą tematykę, która jest trudną tematyką i, i naprawdę właśnie pytanie, co, co jest lepsze. No, my dobro widzimy w różnych, z różnych stron, w różnych aspektach, Natomiast my tutaj w tym momencie mówimy o tym dobru, które, którego naucza nas Panie Jezus, Kościół, nasz gość, Pan dr. Mieczysław Ja Kuszewicz. też na początku chciałbym bardzo Panu Marcinowi podziękować, bo być może właśnie to jest bardzo dobra sytuacja, że na początku rozmów w ramach naszych rozmów niedokończonych, pojawił się głos y, Pana Marcina, który wyraża tak dużo wątpliwości. Jest to głos bardzo szczery i w tonie też słyszałem bardzo dużo zatroskania i takiego ciepła. I Bardzo dziękuję y, pani Marcinie za to. I pokazał Pan nam prawdę, ale jakby część. Y, cały czas, kiedy Pan to mówił, ja od razu jakby dostrzegałem tam jeszcze dalsze płaszczyzny. Na przykład... Owszem, tam się pojawiło dużo przemocy wobec mamy, ale też ani pan, ani ja nie znamy większej ilości uwarunkowań, które w tamtym związku funkcjonowały, które doprowadziły do takiej agresji, doprowadziły też do alkoholu. Nie ma wątpliwości, ja takich wątpliwości nie mam, że związek mamy z tamtym mężczyzną, z tym pierwszym mężem, z tym jedynym sakramentalnym mężem, był związkiem, który zrodził się na bazie miłości, że ta właśnie miłość doprowadziła ich do ołtarza, że oni ją sobie przed ołtarzem ślubowali i potem nagle wkradło się coś, co doprowadziło do tak drastycznych zachowań tej osoby w tym małżeństwie. I nie znamy tych uwarunkowań, panie Marcinie, nie znamy ich. Natomiast właśnie wówczas, w czasie wypowiedzenia treści przysięgi małżeńskiej, Mama podjęła bardzo poważne zobowiązanie wierności tamtemu mężczyźnie i odpowiedzialności za jego zbawienie. I to ta odpowiedzialność za jego zbawienie, tamtego mężczyzny, trwa do dzisiaj, mimo że mama funkcjonuje w innym związku, którego, jak zrozumiałem, pan jest owocem. Panie nie to, co ja teraz mówię, nie jest oskarżeniem, tylko jest jakby pokazaniem jeszcze szerszej, szerszej płaszczyzny. I to wszystko niewątpliwie jest racją, tylko że w istocie sakramentu małżeństwa sakramentu małżeństwa jest ogromna ilość mocy Bożej, która jest w stanie pomóc przezwyciężyć największe trudności w imię tej odpowiedzialności za zbawienie drugiego współmałżonka. I tutaj Pan Leszek wspomniał, przykładem są postawy osób trwających we Wspólnocie Sychar które tak to rozumieją, mimo odejścia, mimo jakichś bardzo drastycznych i konieczności bardzo często odizolowania się od współmałżonka, trwają w wierności do końca tamtemu współmałżonkowi. Natomiast pan powiedział o obciążeniu też osoby, z którą pan jest związany, która też pochodzi z rozbitej rodziny, bo ja tutaj wypunktowałem pewne rzeczy, co do skutków świadomości dziecka. I też to powiedziałem, że oczywiście to obciążenie jest, to obciążenie istnieje i Pan też jakby zauważa elementy tego obciążenia u osoby, o której Pan wspomniał, ale jest jeszcze Pan Bóg i też nie trzeba, nie musimy, ja o tym powiedziałem teraz, tylko przypominam, nie musimy się Przybijać i tak bardzo mocno jakby przygnębiać tym faktem, że to obciążenie w świadomości jest, jeśli jest osoba dotknięta rozwodem, bo jest jeszcze Pan Bóg i intensywna współpraca z Panem Bogiem jest w stanie bardzo mocno załagować, załagodzić i zniwelować te konsekwencje i zbudować trwały związek u tych osób dotkniętych tą sytuacją rozwodu rodziców i zbudować trwały, szczęśliwy związek w intensywnej współpracy z Panem Bogiem. I na koniec jeszcze tylko taka bardzo wielka Moja prośba, jeśli chodzi o, o taką elementarną uczciwość. Panie Marcinie, ja tu nie cytowałem żadnych mądrych książek, teologów, tylko ja cytowałem katechizm Kościoła katolickiego. Ja jako katolik, nie wiem jak pan, ale ja jako katolik chcę być lojalny wobec mojego Kościoła i dla mnie wykładnią tego, w co ja wierzę w moim Kościele jest dekalog, jest Ewangelia i cała nauka Jezusa, jest nauka Kościoła przede wszystkim wyrażona w katechizmie Kościoła katolickiego. I teraz ja sam siebie pytam, jeśli ja zacznę kwestionować katechizm Kościoła katolickiego, to na ile ja jeszcze jestem katolikiem? To jakim ja jestem katolikiem? A wyraźnie w tych stwierdzeniach, że rozwód jest grzechem, czytaliśmy, cytując treści katechizmu Kościoła katolickiego. A więc to nie były jakieś treści teologów, czy książek, cytowany z książek teologicznych, tylko z katechizmu kościoła katolickiego. Można mieć do tego swój subiektywny stosunek. Można mieć. Tylko cały czas jest to pytanie. Jeśli jestem katolikiem, to na czym opieram swoją wiarę? Słuchamy Radio Maria. Będzie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicana. Teraz, Teraz z Polski Południowej. Witamy serdecznie. Jestem po rozwodzie od dwóch lat. Nie zgadzałem się na rozwód. Żona po przyjeździe z Anglii, gdzie znalazła sobie człowieka młodszego, po prostu przystąpiła do rozwodu, i ja po prostu nie zgadzałem się. Odbyło no, się siedem rozpraw, do końca się nie zgodziłem. Do dziś kocham swoją żonę, i po prostu trzeba było przeciw mnie zmontować naprawdę prawdziwą fabrykę kłamstw, żeby, żeby doprowadzić do tego. Zeznawała m.in. przeciwko mnie teściowa, która zarzucała mi terroryzm religijny, zarzucała mi słuchanie Radia Maryja, zarzucała mi zmuszanie dzieci do modlitwy. No w ogóle głowa mi pękała, jak, jak słuchałem tego wszystkiego. Oczywiście tutaj taka jeszcze pikantna sprawa, bo moja teściowa jest gosposią księdza. I mm, po prostu y, po tym wszystkim powiadomiłem księdza o tym, o tym fakcie. No, byłem bardzo zdziwiony, kiedy ksiądz nagle powiedział, taka była jego odpowiedź, że y, matka miała prawo bronić córki. No to już mnie przybiło bardzo. No ale y, oczywiście powiadomiłem także i księdza biskupa i księdza dziekana obecnie moja żona przystąpiła do drugiej części jakby działania mianowicie do wypędzenia mnie z mieszkania do podziału majątku no tutaj tutaj trzeba było następnych rzeczy no i moje przygnębienie było ogromne kiedy na sali sądowej jako świadka mojej żony zobaczyłem księdza proboszcza. No więc po prostu do dziś sobie z tym nie mogę poradzić. A następna sprawa, ja się z Panem zgadzam co do tego, że po prostu jak, jak potwornym grzechem jest rozwód, dopiero to człowiek odczuwa po przejściu tego piekła. I uwaga, Panowie, Redaktorzy katolicy, uwaga, rozgłośnie katolickie, my po prostu ofiary czujemy się jakby sprzedani, kiedy słyszymy nagle ludzi, którzy, którzy po prostu są po rozwodzie i często występ, no, starają się wystąpić jako autorytety. My się wtedy czujemy jak sprzedani, bo ci ludzie zazwyczaj nigdy nie poprą praw sprawiedliwych, które dążyłyby kiedyś do... Yy, ratowania małżeństwa, do umacniania rodziny. Również dopiero wtedy zobaczyłem, jak, jak mało się poświęca czasu ofiarom, tym po rozwodach. Oprócz organizacji Sychar, mało kto temu poświęca. Ale równocześnie, i zgadzam się, bo kiedy słyszałem, na, na, na, kiedy widziałem, przepraszam, na stronach Gazety Sychar głosy, yy, które no były yy, pełne rozpaczy, no bo yy, bardzo, bardzo łatwo się po prostu poświęca czas związkom niesakramentalnym, ale jakoś nie słyszałem, żeby po prostu organizowano rekolekcje dla ofiar tych, które często są, są to ludzie zrozpaczeni, przygnębieni, przybici doprowadzeni bardzo często do rozpaczy. Może przede mną, przeze mnie przemawia pewna taka zgorzkniałość, pewien, pewien cykl przeżyć. Jeśli mówię za bardzo chaotycznie, proszę o wybaczenie. Ale te programy są w sumie potrzebne. Szczęść Wam Boże. Szczęść Boże. Panie Jurku, bardzo dziękujemy za te słowa, które są też bardzo ważnym i mocnym świadectwem. Nie było rozgoryczenia w Pana słowach, w tonie, była wręcz pokora. Ja taką wielką pokorę wyczułem i często ona jest dostrzegana właśnie u osób, które przeszły podobny dramat jak Pan. Walki o swój związek do końca, szereg rozpraw, Pan tutaj powiedział o siedmiu rozprawach i wielki ciąg i pasmo upokorzeń, właśnie taka droga krzyżowa w czasie tych wszystkich rozpraw w sądzie, to są rzeczy, które, które bardzo mocno ćwiczą właśnie na tej płaszczyźnie duchowej. Dobrze, że Pan wspomniał o wspólnocie Sychar i nie pozostaje nam no, nic innego, jak życzyć Panu, aby Pan trwał w tej wspólnocie. Natomiast jeśli chodzi o to stwierdzenie, że owszem słyszy się o objęciu opieką duszpasterską osób żyjących w związkach niesakramentalnych, a jakby się nie dostrzega tym, tych poranionych, żyjących w samotności, ale w wierności po rozwodzie, to może tylko tyle powiem jako taki element złagodzenia, że ta skala y, rozwodów i y, zaistnienia tej ilości ofiar to przecież są rzeczy paru ostatnich lat, dosłownie paru ostatnich lat. One nas wszystkich zaskakują i też duszpasterstwo nie było przygotowane na to, żeby nagle w parafii pojawiło się tyle osób, ofiar dramatów rozwodów, takich znaczy takich ofiar jak pan, osób niegodzących się na rozwód i potem pozostawionych jakby w samotności. To są nowe uwarunkowania i myślę, że tak jak każde inne formy duszpasterstwa wymuszone, zawsze były wymuszone oddolnie, ale potem rozwijały się, tak teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ta płaszczyzna pasterstwa się rozwija i na pewno, i to wszystko są działania Boże, elementem działania Bożej Opatrzności było właśnie to, że powstała Wspólnota Trudnych Małżeństw. Teraz jak się spojrzy na stronę, to proszę popatrzeć, w tej nowej stronie, z, w tej chwili zaktualizowanej, jest zestaw miejscowości, w których pojawiły się już grupy Sychar, co jeszcze, jeszcze niedawno, jeszcze rok temu, jeszcze dwa lata temu, nawet nie było takiej formy, że te komórki Sychar pojawiały się w innych miejscowościach, ale to ma mm, dynamikę rozwoju bardzo silną, więc jeśli to będzie w takim tempie się rozwijać, to za parę lat bardzo dużo będzie takich miejsc, gdzie będą te wspólnoty, ale jeszcze jeden element bardzo radosny jest taki, że bardzo wielu kapłanów, bardzo wielu duszpasterzy zauważyło... I rozwój y, y, y, wspólnoty Sychar, ale też dobrodziejstwo rozwoju wspólnoty Sychar. No i jeśli pan wspomniał o rekolekcjach, tak, do niedawna jeszcze nie było, ale w tej chwili już właśnie właśnie wspólnota Sychar takie rekolekcje organizuje dla takich osób. Więc jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją, ale jesteśmy jednocześnie w fazie rozwoju tej formy duszpasterstwa. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego pana profesora, profesora. A kogo my witamy? Mirosław, z południa. Witamy z Polski. Właśnie chciałem też się wypowiedzieć na temat y, podobne, podobna sytuacja, jak przed chwilą ten pan dzwonił. I dla mnie również też do, końca, do samego końca. Właśnie nie nie, nie, nie znam się na rozwód na ostatni rozpram po prostu powiedziano wprost. Y, jeżeli pan się nie zgodzi na rozwód, no to będzie orzeczenie z pana winy. I nie zgodziłem się, no i było rzeczywiście z mojej winy, muszę wchodzić na relację, żeby to po prostu było na zgodą. Jeszcze najbardziej przykre mm, jest to, że instytucje, które rzekomo powinny, bo ja to doświadczyłem, nie to mówię, też rozgoryczenie, tylko yy, no jest to przykre, przykra sprawa, że te instytucje, rzekomo, które powinny służyć pomocy rodzinie, ja odniosłem takie wrażenie, że to nie tylko ja, bo y, spotkałem wiele osób takich, które y, to samo, podobno, podobne rzeczy spotkały. One nie służą y, jednoczeniu związków. W ogóle nawet nie próbują, żeby zjednoczyć to małżeństwo, żeby zatrzymać ten proces rozwodu, żeby jakieś prowadzić rozmowy, dyskusje y, zjednoczenia, pojednania. A wręcz przeciwnie, pomagają pomagają właśnie w rozbiciu małżeństwa i to w stronie buci przeciwnej. To znaczy, wiadomo, że jest taka sytuacja, to, to, to nie tylko jest moje stwierdzenie, że mężczyźni są pokrzywdzeni, nawet gdy mają rację, to mają bardzo mało szans na to, żeby im po prostu ją przyznano. I to jest takie bardzo przykre i nie ma, nie ma na to siły, nie ma na to siły i nikt nie jest w stanie pomóc w takich sytuacjach. Także to jest takie, takie przykre, tym bym się chciał podzielić i, i też właśnie były takie zarzuty, że e, nieprawdziwe gerencja trzecich osób, że zmusza się dzieci do praktyk religijnych za bardzo, że tak być nie wiem no, te, te, i, to, i to właśnie sądy i to co ksiądz profesor powiedział na początku, że też takie jest wyśmiewanie się, co też osobiście słyszałem ze drzwiami, to było bardzo takie przykre, przykre i bolesne, że wymiar sprawiedliwości są, który no, mówi w takie przysłowie, że tam się idzie po wyrok, nie po sprawiedliwość, ze drzwiami się słyszę, że oni szydzą i drwią z osób właśnie, które przeżywają takie tragedie nieszczęście rodzin. Dziękuję bardzo niech będzie pochłany z Chrystusem im raz zawsze Teraz i zawsze. Dziękujemy Panu, Panie Mirosławie. Tak, rzeczywiście Pan, pan potwierdza to, co ja powiedziałem. Przepraszam, nie jestem księdzem, jestem osobą świecką, żyjącą w małżeństwie, jestem ojcem trojga dzieci, bo to, co Pan powiedział, a ja to wcześniej wypowiedziałem, to, to są właśnie wypowiedzi osób podobnych do Pana, czyli osób, które przechodziły tą gechenne walki o małżeństwo w sądach cywilnych, Wręcz nawet, wręcz nawet, bo pan mówi, że za drzwiami, ale ja przed audycją rozmawiam jeszcze z przyjacielem Januszem, który też taką trzyletnią walkę przechodził, to na sali sądowej z ust adwokata żony właśnie padały takie wyrażenia ośmieszające jego postawę religijną i tą obronę właśnie z, z motywów religijnych przy wielkim smutku wynikającym z tego, że pani adwokat używająca właśnie takich ośmieszających argumentów była praktykującą katoliczką. Jan Paweł II w 2002 roku na spotkaniu z Rotą Rzymską wypowiedział jeszcze takie słowa, pracownicy wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie cywilnej powinni unikać osobistego udziału we wszystkim co mogłoby pociągnąć za sobą przyczynianie się do rozwodu. I to to wyrażenie powinni unikać udziału we wszystkim, co mogłoby pociągnąć za sobą przyczynienie się do rozwodu. Jednoznacznie wskazuje, że te osoby, które z racji zaangażowania się w wymiar sprawiedliwości uczestniczą, czy jako sędziowie, czy jako adwokaci, będąc jednocześnie osobami wierzącymi, z takim subiektywnym nastawieniem pociągają również winę moralną. Również zaciągają winę moralną. Co do tego nie możemy mieć wątpliwości. Dziękujemy Pani Mirosławie. Słuchamy Radio Maria. Szczęść, Boże. Szczęść, Szczęść Boże. Boże. Ja chciałam dać świadectwo. A kogo można Pani imię poznać? Janina. Dziękuję, proszę. Proszę Państwa, kiedy przechodziłam trudności... Już było tak trudno, że nie było wyjścia. Zwróciłam się w prośbę do Jana Pawła II. Jeszcze przed śmiercią napisałam list w 2003 roku, 7 października. Nie, wiem, nie miałam odpowiedzi, czekałam. Ale kiedy pokusy zaczęły już atakować, także nie miałam siły wchodzić do domu. Kupiłam książkę, przyszła taka myśl. Jadąc na autobusie kupiłam książkę siostry Łucji i pomyślałam sobie Matko Boska Fatymska jeśli masz e, nawrócić Rosję, dlaczego jednego małżeństwa nie, nie, nie pomożesz mi utrzymać? Proszę Państwa, zamówiłam pięć mszy świętych w swojej parafii i po tym w ostatnio sobotę miesiąca piątek odbyła się msza święta, bo wtedy ksiądz powiedział, że sobota jest zajęta, w piątek proszę pani, ostatnia msza święta będzie. Ja wie dobrze, kiedy była msza święta, piąta córka wyszła za mąż. Mam piękną wnuczkę, która bardzo kocha męża i łączy nas bardzo to wszystko. Chciałam powiedzieć, że nie trzeba się poddawać, teraz też nie jest łatwo. Ale warto przeczekać i bardzo prosić Pana Boga o wszystko. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże i dziękujemy Pani Janino za to piękne świadectwo. Jeszcze informacja o tej Wspólnocie Trudnych małżeństw Sychar, strona internetowa www.sychar.alleluja.pl Naszym gościem jest pan dr Mieczysław Guzewicz. Proszę pana, w jakich miastach już na tej stronie można znaleźć kontakty z tą wspólnotą? Tak, bo jak odpowiadałem panu Marcinowi, mówiąc o tym, że to jest in inicjatywa, która się dopiero rozwija, ale pięknie się rozwija, intensywnie się rozwija, to oprócz tego, że jest strona internetowa, że tam jest forum, że tam jest mnóstwo treści merytorycznych, mnóstwo, szczególnie adresowanych do osób przeżywających kryzys, ale też do osób właśnie poszerzuconych, trwających wierności do końca, to już w dziesięciu miastach, w Polsce w dziewięciu, ale łącznie w dziesięciu miastach są wspólnoty Sychar dające taką możliwość, tego wsparcia. I to jest Warszawa, Poznań, Żary, Zielona Góra, Gorzów, Opole, Kraków, Bojno w Trójmieście i Rzeszów oraz Bon na terenie Niemiec. Inne informacje, kiedy są spotkania... Na stronie internetowej Sychar wszystko Państwo znajdziecie. I jeszcze strona internetowa naszego prelegenta, jej adres www. Moja strona internetowa z wszystkimi treściami związanymi właśnie z piękną świętością, i małżeństwa www.mojemałżeństwo.pl. Bez polskich znaków to będzie www.mojemalzeństwo.pl. Razem bez polskich znaków. mojemalzeństwo.pl Słuchamy Radio Maria. Będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieków Kogo witamy? Nazywam się Sławek, dzwonię od Siedlec Prosimy e bardzo W sprawie, e czy powinno być W katolickiej rodzinie rozwód Czy nie powinien być rozwód Proszę państwa i proszę braci i Proszę sióstr e Małżeństwo to jest tak sprawa Poważna, że do małżeństwa Trzeba dorosnąć I absolutnie nie powinno Być żadnego rozwodu co Pan Bóg złączy, nech człowiek nie rozdziela. Do małżeństwa powinni być narzeczeni przygotowani, powinni się poznać wzajemnie, y, przez okres jednego roku, dwóch lat, poznać swoje wady, poznać swoje zalety, być jednej wiary, być, y, jeśli jest jedna strona katolikiem, to i druga strona powinna być katolikiem. I w małżeństwie jest y, 50% trzeba iść sobie wzajemnie na ustępstwa. Mąż do żony, żona do męża. I absolutnie nie powinni być, rozwodów nie powinno być, w Państwie Katolickim nie powinno być żadnych rozwodów. Rozwód to jest wymysłek szatana. To jest od razu od raz podkreślam, że to jest wymysłek szatana. To jest łamanie wszelkich zasad moralnych i etycznych. Rozwód. Człowiek, który się decyduje na małżeństwo. Powinien być świadomy tego, powinien być świadomy, że musi być dla drugiego człowieka ofiarą, bądź oparciem w dobrym i w złym czy w chorobie, czy w jakichś kłopotach finansowych, czy w ogóle w ogóle w rozmaitych sprawach powinna być oparcie. I z jednej strony, i z drugiej strony. I nie powinno być, podkreślam, jeszcze raz rozwodów. Proszę bardzo wszystkich słuchaczy, którzy mnie w tej chwili słuchają, żeby do takiego stanu nie doprowadzili swoich małżeństw, żeby decydowali się na rozwód. Bo w rozwodzie cierpią dzieci, cierpi rodzina, dzieci są po prostu... Umysłowo chorzy później, z takiego, bo, bo jedna strona ciągnie mhm. do siebie, druga strona ciągnie do siebie. Tak nie jest, wolno, panie Sławku. Za wszelką tak cenę nie wolno pozwolić do rozwodów. Dziękujemy bardzo za ten głos. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. I Krystyna z Podkarpacia. Prosimy bardzo. Odnośnie pożycia małżeńskiego. Jestem po rozwodzie cywilnym. Dlaczego? Dlatego, że mój mąż, okazało się to zataił, jest alkoholikiem. Więc ja nie miałam innego wyjścia, tylko musiałam wziąć rozwód cywilny. No chociażby sprawy finansowe, żeby jak narobił długów, żebym ja nie musiała tych długów potem spłacać. To jest oczywiste? I jak się przekonał, że wzięłam rozwód cywilny, to się opamiętał, to znaczy przetopić, czyli alkoholik teraz jest AA i no, zmienił swoje, swoje postępowanie, mieszkaliśmy osobno oczywiście i tak się złożyło, że skoro przetopić, ja byłam nieświadoma, że on jest cały czas alkoholikiem niestety i przebaczyłam mu i żeśmy się też ponownie z tym, że nie było możliwości, żebym ja ponownie wzięła ślub cywilny. Nie było takiej potrzeby, uważam. Natomiast to jest duża odpowiedzialność i takie ciągle mi się pojawia pytanie, czy przebaczać? Czy warto przebaczać? Dlatego, że to, co teraz przechodzę, mimo, że jest AA, czyli anonimowym alkoholikiem i nie pije, to jest straszna trauma. Ten człowiek jest nadal chory i tak opinia środowiska, że chłop sobie musi dwa kieliszki wódki wypić. Co to znaczy, żeby nie pił? Ja mu nie bronię. Ale on sam by dał. Yy, także i to zachowanie jego wcale się nie zmieniło, więc czy warto przebaczać? Yy, to, mnie, to, to mnie cały czas nurtuje. Może wystarczy powiedzieć, przebaczam i każdy sobie nie idzie w swoją stronę. Mogę tu nawiązać do yy, tego, co ten pan, który przede mną mówił, że no nie zawsze się tak da. Żeby, żeby potem żyć zgodnie, bo to są ogromne sytuacje cierpi, nie, nie cierpi nie tylko ja ale cierpi też moje dziecko bo to co się tu dzieje jak on się zachowuje chociaż się świetnie na zewnątrz prezentuje jak on jest dobry człowiek jak się stara, ale to wszystko odreagowuje w rodzinie, w domu i to jest ogromna trauma dla mnie ja się tak rozchorowałam, że dosłownie nieuleczalnie jestem teraz chora, bo bardzo wszystko przeżywałam, chciałam godzić nie wartało. Uważam, że nie wartało i ciągle mnie nurtuje pytanie, czy tak. warto przebaczyć. Pani Krystyno, fakt, że ktoś już nie pije, to jeszcze nie znaczy, że jest zdrowy. Oczywiście on jest chory i alkoholizm jest chorobą do, do, do, do śmierci. E, tego się nie da już wyrugować, natomiast pozostałości oczywiście działają. Działają w rodzinie niekorzystnie bardzo mocno. Natomiast pani pytanie o przebaczenie, to jest pytaniem w ogóle fundamentalnym. Yy, prosimy naszego gościa o zajęcie tutaj stanowiska. To tu znowu szereg uwarunkowań, dlatego trudno jest odpowiadać, znając tylko bardzo malutki fragmencik yy, tych wszystkich trudnych zawiłości, które zaistniały w Państwa Związku. Pani Chrystus, no, Pani parę razy powtórzyła wyrażenie, że on zataił, że był alkoholikiem, że zataił, że był alkoholikiem no jeśli rzeczywiście uzależnienie od alkoholu miało miejsce przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego, to to również jest podstawą do stwierdzenia nieważności. Tylko jeśli to uzależnienie istniało przed zawarciem, to tylko dopowiadam do rozszerzenia, wypatrzenia na ten problem. Natomiast y, pani zadała bardzo ważne pytanie właśnie z dziedziny wręcz tego pytania zbawczego czy warto przebaczać ja tak delikatnie abstrakując od stanu w tej chwili ducha pani jako, jako osoby dotkniętej tym ciężarem traumy powiem bardziej ogólnie czy warto przebaczać nie wolno takiego pytania w ogóle stawiać czy wolno nie przebaczać czy wolno nie przebaczać oczywiście, że nie wolno nie przebaczać bo to są słowa, które wyraźnie w kazaniu na górze Jezus dwukrotnie powtarza Najpierw, kiedy uczy apostołów modlitwy pańskiej, w ostatnim wyrażeniu tejże modlitwy prosi, abyśmy wypowiadali takie słowa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Musimy pamiętać, że to jest warunek. My godzimy się na taki warunek. Panie Boże, Ty mi odpuść, bo ja odpuszczam. Panie Boże, Ty mi odpuść, jeśli ja odpuszczę. Panie Boże, Ty mi nie odpuszczaj, jeśli ja nie odpuszczę. I dalej Jezus to przypieczętowuje, mówiąc. Bo jeśli wy nie wybaczycie ludziom, to i Ojciec wasz niebieski wam nie wybaczy. Czyli, Pani Chrystus, nam nie wolno nie wybaczać. My zawsze musimy mieć tą potrzebę, wolę wybaczania, co nie jest łatwe i dlatego to we współpracy z łaską Bożą jest w stanie się osiągnąć w pełni. To wybaczenie w pełni. Ale nasze nastawienie pierwsze na starcie musi być takie, że ja muszę wybaczyć, czyli bo jeśli ja nie wybaczę, to nic z moich przewinień nie będzie mi wybaczone. Natomiast do tej sytuacji, która jest teraz, pani mówi, że jest bardzo ciężko i stąd właśnie takie rozgoryczenie i stąd takie pytanie, takie smutne pytanie, czy warto przebaczyć, czy ja w ogóle zrobiłam dobrze, że przebaczyłam. Ja myślę, że to jest pewien etap. Jest to pewien etap i nie zatrzymujmy się. Proszę też jakby nie zatrzymywać się tylko na ten moment, Będąc znowu w związku z, z mężem, yy, oddać to Panu Bogu, jak najintensywniej z Nim współpracować, yy, prosząc Łaskę Bożą o wsparcie rozwiązaniu tego problemu na tym etapie. Jest ciężko, ale to jest etap, to jeszcze nie jest koniec Pani Wędrówki prosić o wsparcie, ale jednocześnie, oprócz tej płaszczyzny Bożej, nadprzyrodzonej, jest jeszcze, jeszcze płaszczyzna ludzka i próbować y, nawiązywać kontakt z poradniami, które będą bardzo pani potrzebne. Myślę tutaj o poradniach, naszych katolickich w wielu diecezjach są tak zwane specjalistyczne poradnie rodzinne. To się tak nazywa specjalistyczna poradnia rodzinna, bo w takiej poradni dyżury ma nie tylko duszpasterz, nie tylko doradca życia rodzinnego, ale również psycholog, również prawnik, również pedagog. Yy, jeszcze raz powtarzam, to mają być diecezjalne poradnie, specjalistyczne poradnie rodzinne. Yy, I bardzo proszę spróbować poszukać wsparcia właśnie w takiej poradni. Najpierw wsparcia dla, si dla siebie, pani Krystyno. Najpierw wsparcia dla siebie, żeby pani też wiedziała, jak potem próbować doprowadzić do takiego wsparcia dla współmałżonka? A więc modlić się, zawierzać tą sytuację Panu Bogu, ale jednocześnie podejmować takie merytoryczne, konkretne działania w oparciu o taką specjalistyczną poradnię rodzinną. A jeżeli istnieje nadal przemoc, nadal psychiczna czy fizyczna, no to y, uważa Pani, że trzeba się bronić, no to oczywiście taką, takie działanie również trzeba podjąć oczywiście. i ewentualnie dalej jest jakaś separacja, żeby mogła zaistnieć, jeżeli to przeszkadza Pani i Pani dzieciom w jakiś sposób żyć. Słuchamy Radio Maria. Halo? Witam serdecznie, Łukasz Topola. Witamy. Witamy, drodzy, szczęść Boże. Drodzy Państwo, ja jestem ja jestem osobą o troszeczkę innych przekonań niż, niż podejrzewam większość Państwa słuchaczy. Natomiast bardzo często jeżdżąc samochodem po Polsce przysłuchuję się rozmową. Ze względu na to, że jestem człowiekiem bardzo tolerancyjnym i... I, i, i w zasadzie nic, nic to ludzkie nie jest mi obce i, i godzę się z poglądami innymi od moich. natomiast natomiast troszeczkę, troszeczkę tutaj oponowałbym co do wypowiedzi Pana, który, który stwierdził, że rozwody są wymysłem szatana, jaki on by prawda nie był i ta, ta, ta, ta siła zła jak, jakiegokolwiek kultu by nie dotyczyła Prawda? Myślę, że tutaj na to nie ma wpływu. Generalnie należy pamiętać o tym, że zarówno, zarówno nasze jak większość krajów europejskich ma charakter świecki i, i pewna, forma, pewna forma związków jest, jest określona prawem, prawem cywilnym panującym w tych krajach. No i rozwiązanie tych związków też jest, też jest w jakiejś formie określone i tu idąc za, za Freudem, który mówił, że nie ma, że nie ma ludzi nienormalnych, tylko, tylko są ludzie, którzy, którzy, ustalają normy i to zależy, to zależy od tego, kto ustala normy, tak no to i tutaj uważam, że, że, że nie ma nie można nie można jakby wrzucać do jednego worka wszystkich indywidualnych przypadków. Jak wiemy, nie jesteśmy nie jesteśmy jedną masą, a jesteśmy pojedynczymi ludźmi, którzy mają swoje przeżycia, którzy mają swoje um, chwile radości, chwile E, chwilę traumy i e, nie można nie można moim zdaniem pan tu, tutaj popełnił błąd e, wrzucając te wszystkie osoby, które e, które zdecydowały się na na rozwód i bo tak odebrałem e, do jednego worka zła. Jakie by ono nie było, czy to w wymiarze, e, czy to w wymiarze czysto społecznym, czy to w wymiarze religijnym, prawda? Każdy z nas ma jakieś swoje przeżycia, no i nawet e, tak sobie wyobrażam, że będąc będąc zagorzałym katolikiem praktykującym. Jeżeli druga moja połówka nazwijmy to, no przysporzyłaby mi tak wielu cierpień. Myślę, że, że na pewno bym oponował, jeżeli ktoś by stwierdził, że ja biorąc rozwód jestem osobą złą i jestem, jestem osobą przepełnioną. Prawda? Także Pragnąłbym, pragnąłbym y, właśnie w ten sposób y, po, y, podzielić się swoimi przemyśleniami ze słuchaczami, że, że mhm. nie zawsze osoby biorące rozwód są są do końca przegniłe złem, y, czy to, czy to y, pod kątem społecznym, y, czy religijnym Kościoła Rzynsko-Katolickiego. Dziękuję Państwu Dziękujemy serdecznie bardzo. za cierpliwe wysłuchanie mojej wypowiedzi. Dziękujemy Pani. Dobranoc. Dobrej nocy, z Panem Bogiem. <głos> Bardzo dziękujemy. Kiedy Pan wypowiadał swoje słowa, miałem uśmiech na twarzy, ale właśnie taki uśmiech wdzięczności za tą wypowiedź, bo Pan też nam mocno poszerzył płaszczyznę patrzenia na ten problem. Zaznaczył Pan na wstępie, że no niekoniecznie Pan się utożsamia z tym światopoglądem, który my reprezentujemy i który wypływa z anteny Radia Maria, ale z wielką dozą szacunku i tolerancji skomentował Pan właśnie ze swojego punktu widzenia. Można tak powiedzieć, że nawet dając nam możliwość nauki tolerancji wobec osób inaczej myślących. Natomiast Pan też podkreślał, że ten pan w swojej wypowiedzi tak radykalnej popełnił błąd, no a ja akurat tak delikatnie bym popromizował i stwierdził, że akurat ten pan nie popełnił błędu, ponieważ on to powiedział właśnie jako osoba wierząca, dla której istnieje rzeczywistość piekła i istnieje rzeczywistość szatana. Dla osób niewierzących ta rzeczywistość niekoniecznie musi istnieć, więc nie muszą czuć się dotknięte, bo to ich nie dotyczy. Natomiast dla osób wierzących ta rzeczywistość istnieje. To są prawdy wiary. To są prawdy wiary, jeśli chodzi o istnienie szatana, jeśli chodzi o istnienie piekła, jeśli chodzi o te trzy stany po śmierci, piekło, niebo i czyściec. To są prawdy wiary i dlatego dla nas wierzących to nie jest dotknięcie, które by miało, czy mogłoby nas urazić. Natomiast dla nas, dla osób wierzących to jednak jest wyraźne ostrzeżenie, że y, takie działanie, bo cała audycja od początku, od tego się zaczęła, że my o tym mówimy. Czy wolno nam się zgodzić na rozwód jako osoby wierzące? Czy wolno nam się zgodzić na rozwód jako katolikom, którzy świadomie wybierają, związek sakramentalny. Dla osób, które nie wybierają Związku Sakramentalnego nie ma dyskusji. Nie próbujemy nawet komentować czy oceniać takiej postawy. Natomiast my, którzy jako katolicy zdecydowaliśmy się na Związek Sakramentalny musimy znać tą treść nauczania Kościoła w odniesieniu do Związków Sakramentalnych. Ja też tutaj wyszukałem, kiedy pan właśnie o tym powiedział, taką wypowiedź ojca Pio. Mianowicie ojciec Pio bardzo często powtarzał, że rozwód jest paszportem do piekła. To trochę inaczej brzmi, yy, że rozwód nie jest wymysłem szatana, tylko rozwód jest paszportem do piekła, aż tak mocno ostrzegał przed złem rozwodu, że mówi, mówiąc, że jest on paszportem do piekła. A pamiętajmy, że ojciec Pio jest osobą kanonizowaną, a więc urzędem yy, Kościoła, yy, jego nauka, wszystko co mówił, yy, co przekazywał, zostało urzędem Kościoła potwierdzona. Ale to dla nas wierzących, ma pan rację, pani Łukaszu, to dla nas wierzących. Tak, drodzy państwo, dla nas wierzących, dla tych, którzy lokalizują, chcą siebie zlokalizować w niebie, jak również swoich najbliższych, a więc i współmałżonka, za którego bierzemy odpowiedzialność, za którego zbawienie, nie tylko utrzymanie, nie tylko danie tych warunków materialnych, tego jakiegoś zadowolenia, szczęścia w życiu, ale również właśnie tego szczęścia w niebie. Jesteśmy odpowiedzialni, jeden za drugiego, małżonkowie. Drodzy Państwo, no, audycja nam już się kończy, jeszcze jakieś 3-4 minutki mamy. Pan dr Mieczysław Guzewicz jest naszym gościem. Co jeszcze by należało jako takie repetytorium powtórzyć z istotnych spraw? Dlaczego nie wolno godzić się na rozwód? No, no przede wszystkim jest w Polsce możliwość <śmiech> inna separacji. separacji która również daje, daje tą możliwość, że nie potrzeba razem, razem mieszkać, rozumiem, I, i nie ma tego jakiegoś grębienia jednego przez drugiego małżonka, czy dzieci, prawda? I główny akcent w naszej wypowiedzi, w tym wszystkim, co też pojawiało się w komentarzach, położony był na objawieniu wielkości zła płynącego z rozwodu. Bardzo często, jeśli próbujemy przedstawiać pewne normy katechizmowe i pewne prawdy ewangeliczne, to pojawia się właśnie to pytanie, dlaczego aż tak surowo, dlaczego aż tak jednoznacznie jest to określone. Jeśli to pytanie na przykład zadaje młodzież, to nie ukrywam, że ja też takie pytania bardzo lubię. I wówczas, proszę popatrzeć, w pytaniu, dlaczego, czy wolno nam zgodzić się na rozwód, jednoznacznie odpowiedzieliśmy, że nie wolno. I teraz gdybyśmy pytali, dlaczego? Owszem, my powiemy, ponieważ jest to tak, określone normatywnie w katechizmie Kościoła Katolickiego jako interpretacja do słów Jezusa, co więc Bóg złączył człowiek, nich nie rozdziela, ale drążąc dalej, to dlaczego aż tak rygorystycznie i Jezus o tym mówi i katechizm Kościoła Katolickiego to potwierdza? No, dla naszego dobra. Słowa Jezusa, bardzo często bardzo radykalne, napisane jest nie a ja Wam powiadam, każdy to porządnie patrzy na kobietę, już się dopuścił z nim cudzołóstwa, zawsze miały na celu obronę największej wartości, jaką mamy, a więc wartości nieśmiertelności naszej duszy. I to w tym kierunku idzie cały czas nasze rozważanie przypominania nam, katolikom, nam, osobom wierzącym i nam, małżonkom sakramentalnym, że celem naszego życia w małżeństwie, w doczesności tu na ziemi jest nasze zbawienie, jest nasze szczęście wieczne w niebie, w bliskości Jezusa. Dlaczego nie wolno nam się zgodzić na rozwód? No właśnie dlatego, że to jest dla małżonków największą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia. Jednoznacznie. A więc to wszystko jest podyktowane naprawdę ogromnym dobrem, Natomiast jeszcze bym chciał tylko w tym podsumowaniu pójść w tym nurcie, że sakramentalność w związku, wobec której rozwóz jest tak wielkim złem, gdzie w kompendium katechizmu jest to określone jako najcięższy grzech godzący w sakrament małżeństwa, Sakramentalność związku daje bardzo, bardzo dużo nadziei małżonkom. Nadziei przede wszystkim, może w tych najtrudniejszych sytuacjach, a więc bardzo bym chciał i apelował, i prosił, i błagał: odrzućmy taką alternatywę, taką sytuację, takie rozwiązanie naszych problemów jaką jest rozwód, bo rozwód zaprzecza nadziei. Jak my mówimy o rozwodzie, to jakbyśmy nie zauważali, jak ogromna płaszczyzna nadziei płynie z sakramentalności małżeństwa. Między innymi właśnie nadziei, która może być warożona w tym stwierdzeniu, że nie ma małżeństwa, którego nie można byłoby uratować, nawet jeśli jest to już po orzeczeniu rozwodu wbrew woli tego jednego współmałżonka. Kiedy tamten, który odszedł, założył rodzinę, żyje w jakiejś rodzinie, w której nawet już dzieci są z tą inną osobą. To też nie jest sytuacja przegrana dla tego małżeństwa. Właśnie dlatego, że tyle nadziei płynie i między innymi to właśnie na tej nadziei bazuje wspólnota Sychar. Wszystko, co ta wspólnota robi, łącznie z zainicjowanym niedawno ruchem wiernych serc potwierdzającym, że możliwe jest trwanie w wierności nawet po porzuceniu, po powchodzeniu w inne związki tych innych współmałżonków, trwaniu w wierności do końca. Więc tutaj bym chciał tak na koniec jednoznacznie powiedzieć. Dla nas wierzących alternatywą wobec rozwodu jest nadzieja. Jest nadzieja płynąca z sakramentalności. Jest nadzieja płynąca z obecności Jezusa, z bliskości wobec Jezusa. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę, za wspólnie spędzony wieczór dziękujemy naszemu gościowi, panu doktorowi Mieczysławowi Guzewiczowi. Bóg zapłać. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, na stronie internetowej Radia Maria pod zakładką audycje dla małżonków już jutro powinna nasza audycja dzisiejsza być umieszczona, także można będzie ją odsłuchać z archiwum. Również zachęcam do zajrzenia na stronę naszego gościa www.mojemalzenstwo.pl jak również na stronę wspólnoty trudnych małżeń www.sychar.alleluja.pl www. sychar Dziękujemy Pawłowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku z Państwem się żegnają. Elżbieta i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.